Z rundy jestem zadowolony. Tak jak już sprzęt, mój troszeczkę odstawał od, od chłopaków, ale strzelałem się w starty. Super wypadały, szczególnie ten finałowy. Udało się wytrzymać ciśnienie, przeciągnąć tą prostą i udało się przed Tomka wbić po pierwszym zakręcie. Z czego jestem najbardziej zadowolony? Potem starałem się go blokować umiejętnie, nie łamiąc tych podstawowych zasad jazdy w rallycrossie. Czyli nie zmieniać dwa razy toru jazdy, nie jeździć z ślimakiem, ale staram się tak kontrolować Tomka, żeby był cały czas za mną. Udało się to. Później troszeczkę odjechałem, na szucze wiedziałem, że jak wiadę i zakurzę, to dystans nabiorę. Potem nieszczęśliwie Tomek wyjechał za Darka Topoleskiego, ale też Mój samochód niestety zaczyna mieć problemy, bo po w czwartej kwalifikacji, gdy rozwaliłem chłodnicę, musieliśmy założyć seryjną i niestety silnik nie był w stanie się schłodzić na tyle, żeby wytrzymał sześć kółek i po trzecim kółku wyraźnie było widać, że samochód tracił na mocy, co i tak się cieszę, że udało się dojechać w tak niewielkim, niewielkiej odległości za Tomkiem na mecie i Tomkowi z tego miejsca bardzo gratuluję. Dziękuję kolejny raz za walkę fair play. Przyjemność jazdy jest z niesamowita, gdzie jedziemy naprawdę na zapałki, widzimy się w lusterkach, często obcieramy, dotykamy, ale nie ma żadnych zniszczeń i to jest najpiękniejsze w tej, w tej walce.